Wyznacz cel. Ustal jasny cel. Set a goal. Establish a clear goal. Wyznacz cel. Ustal mierzalny cel. Set a target. Establish a measurable target. Wyznacz termin. Narzuć ścisły termin. Set a deadline. Impose a strict deadline. Dawać przykład. Dawać silny przykład. Set an example. Provide a strong example. Ustalaj standardy. Ustalaj formalne standardy. Set standards. Establish formal standards. Ustal priorytety. Określ kluczowe priorytety. Set priorities. Determine key priorities. Ustal granice. Określ jasne granice. Set boundaries. Define clear boundaries. Ustalać oczekiwania. Ustalać oczekiwania. Set expectations. Establish expectations. Ustalać wytyczne. Formułować wytyczne. Set guidelines. Formulate guidelines.